Na ciebie złym, bo nie mam o co być. Nie trzeba się już żarpać, jak chcę. I nie mam siły płakać, już skończyły mi się łzy. Pachnie tak jak ty. Nie trzeba się już żarpać, jak chcę.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 Spędzisz czas w przyjacielskiej atmosferze i zagrasz kilka meczów. Zapisy i informacje znajdziesz na www.jedenasty.pl. Sponsorem turnieju jest Multisport. Ogłoszenie płatne. Radio Afera, rokowo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 Po Poznaniu, Polsce, Europie i świecie Od szachów szybkich po Formułę 1 Jedyny taki akademicki magazyn sportowy Dzień dobry, dzień dobry Sporting Club Afera wita się w piątek 17 kwietnia Godzina 18 porana, godzinę sportu W Eterze będzie o bardzo, ale to bardzo dużej ilości Ciekawych wydarzeń w Poznaniu Które zadziały się w tym tygodniu I będą w nadchodzącym weekendzie Za realizację odpowiada Paweł Zjeżdżałka A za mikrofonami Ikoi Diltz Oraz Szymon Kamuda Dzień dobry no! i takim oto bardzo mocnym brzmieniem wprawiamy Was w dobre emocje w piątkowe popołudnie, albo tak jak Mikołaj zwrócił mi uwagę w przerwie, wieczór, bo również zamiast dzień dobry można było powiedzieć dobry wieczór, ale na pewno co najmniej jeden jeszcze wieczór będzie bardzo emocjonujący na terenie Politechniki Poznańskiej, a to mowa o jutrzejszym wieczorze, o godzinie 18, podczas którego to AZS Politechnika Poznańska rozegra swoje trzecie i mamy nadzieję nie ostatnie spotkanie finałowe w rozgrywkach jak Basket Ligi Kobiet, ale najpierw porozmawiamy o dwóch meczach, które odbywały się w Lublinie, gdzie y, Politechniczne wyjechały, żeby zagrać pierwsze dwa mecze finałowe z drużyną AZS-u, umcs -u Lublin. I jakie były wyniki, Mikołaju? No, takie wyniki, że Politechnika póki co przegrywa 0-2 w tym, y, no, cztero meczu, trzy meczu, powiedzmy, no, w starciu do trzech zwycięstw, tak to trzeba nazwać. Y, w pierwszym meczu y, Politechnika przegrała 68-76, y, no i Politechnika techniczne w sumie zaczęły ten mecz całkiem dobrze, bo to starcie w pierwszej kwarcie ostatecznie tak się ułożyło, że było wyrównane. Było po nim 26 do 25. Najpierw to Kamila Borkowska z drużyny rywalek rozpoczęła, rozpoczęła rzucanie, ale już po tych pierwszych punktach zdobytych przez UMCS, kiedy zrobiło się na tablicy wyników 6 do 2, to do odrabiania strat rzuciła się Brittany Brown. Za łuku też trafiła w pewnym momencie Aleksander Pszczolarska, wtedy właśnie zespół z Poznania zdołał e, złapać kontakt, no ale mniej doświadczone zawodniczki z Poznania e, w kolejnych kwartach. E, Katastrofa dopiero miała nadejść. Dokładnie. Jednak to doświadczenie, e, brak raczej tego doświadczenia pokazał się. Zawodniczki wracały troszkę zbyt wolno do obrony, no i punktowały e, zespół e, z Poznania, zawodniczki z Lublina. E, no w drugim meczu czy było lepiej? Niestety nie było lepiej, ponieważ druga porażka i różnica punktowa nawet większa. Lublin 86 punktów, Poznań punktów 71. Tam zaczęło się od przegranej pierwszej kwarty, 23 do 15. Wygrały ją lublinianki. Później w miarę kontrolowały cały czas to spotkanie. W drugiej kwarcie nieznacznie uległy przyjezdnym 21 do 19 dla Poznanianek. Tutaj taki był wynik. Ale trzecia i czwarta kwarta, solidne 22 punkty w każdej z tych odsłon gry dla gospodyń, natomiast gościnie 16 i 19, dlatego pozostaje im walczyć o tlen, walczyć o życie w meczach u siebie, ponieważ teraz co najmniej jutrzejszy mecz będzie się rozgrywał w Poznaniu. Jeżeli Poznanianki by wygrały, to jeszcze będzie niedzielne spotkanie również w Poznaniu. Trzymamy za to kciuki, żeby jak najwięcej emocji tutaj było. A widać, że yy, społeczność lokalna tutaj się yy, zaangażowała, ponieważ jest tak zwany sold out. Yy, Wszystkie bilety co do jednego zostały wyprzedane, no i z tego, co widziałem, będziesz tym szczęśliwcem, który nawet bez biletu, ale będzie w stanie obejrzeć to spotkanie. No tak, bo powiedzmy, że ja będę relacje dla naszego radia przygotowywać, więc no, mam nadzieję, jako ten sympatyk z poznańskiego sportu, że, że Politechnika da z siebie wszystko i zdoła to spotkanie wygrać, bo potem w niedzielę można będzie znowu pójść na to spotkanie. No i wtedy też liczymy na zwycięstwo, no bo jednak zespół poznański w finale basket ligi to się nie zdarza zbyt często. O raczej... pierwszy raz od 20 bodaj dwóch albo trzech lat. No właśnie, więc trzeba było bardzo długo czekać, więc y, trzeba łapać chwilę i niech ona trwa jak najdłużej. Warto pójść na mecz jutro, jeżeli macie bilet, warto pójść na mecz w niedzielę, jeżeli ten jeszcze się odbędzie i bilety będą dostępne, ale warto będzie również udać się na Plac Wolności w terminach lipcowych, bodaj 11 i 12 lipca, tak. ponieważ wówczas rozpocznie się druga edycja basketu na Wolności. Czyli bardzo popularnych ostatnio rozgrywek koszykarskich 3 na 3, które będą zrzeszały zarówno profesjonalistów jak i amatorów ku temu by rozgrywali swoje koszykarskie mecze Dokładnie. To już druga edycja, tak jak wspomniałeś, więc można powiedzieć, że dużym sukcesem zakończył się ten pierwszy turniej. No, który tłumy były naprawdę spore. Tak, tak. Też tam byłem w tym tłumie. Pamiętam do dzisiaj, jak obserwowałem rywalizację tych zawodów. Potwierdzam, byłem jej... tym Tak, <laughs> Taka metominimia. Gra Naprawdę było gorąco na parkiecie no, Mimo było wszystko ta koszykówka 3x3 3 Też y, robi to, że ten parkiet Jest mniejszy, y, dużo więcej się dzieje Dużo szybciej się wszystko dzieje, to też robi swoje I tak jak mówisz, pogoda wtedy bardzo Zdecydowanie y, dopisała Tak samo zwracają na to Uwagę organizatorzy, którzy Cieszą się z powodu tego, że wracają Z drugą edycją Basketu na Wolności Który no, jest mimo wszystko festiwalem koszykówki y, Kontynuuje y, tradycję Mistrzostw Polski w formule Quest 3 na 3 i do tych Questów dołączą także panie, ponieważ te turnieje Quest to są eliminacje do takiego turnieju finałowego Mistrzostw Polski. W zeszłym roku był to turniej Quest Panów. Tym razem będzie zarówno pań, jak i panów, więc stawiamy tym razem na pełną reprezentację płciową. Będzie również kilka jeszcze zmian, kilka ulepszeń, ale tutaj już najlepiej jak oddam głos panu Piotrowi Przyborowskiemu, z Biura Prasowego basketu na Wolności, który o tych zmianach nieco opowie. Największą nowością jest chyba fakt, że turniej Quest, czyli ten turniej dla profesjonalnych koszykarzy, będzie też w tym sezonie turniejem dla profesjonalnych koszykarek, bo również turniej żeński właśnie w tej formule 3x3 eliminacji Mistrzostw Polski się w Poznaniu odbędzie. No i właśnie, właśnie wspomniał Piotrek o tym turnieju 3x3 kobiet. No i Piotrek Przyborowski też wspominał ogólnie o tym, że prestiż tego poznańskiego turnieju 3 na 3 w koszykówce dla profesjonalistów wzrośnie. W tym roku o tyle mamy zmianę, że tych questów oficjalnych będzie tylko 10. I basket na wolności jest jednym z tych 10 turniejów, dlatego w tym roku już nie będzie tak jak kiedyś, że rzeczywiście koszykarze wybierali sobie często te turnieje, na których można było zarobić po, powiedzmy więcej. Warto być na Placu Wolności z uwagi na to, że miejsce się nie zmienia, ponieważ jest to bardzo duży plac, miejsce bardzo reprezentacyjne dla, dla całego Poznania, no i takie, w którym jak najbardziej mogą i zawodnicy mieć, mieć trochę miejsca dla siebie, można jak najbardziej rozłożyć wszystkie, wszystkie potrzebne boiska, wszystkie potrzebne rekwizyty oraz zebrać jak największą publikę. No i to jest też taka strategia organizatorów, żeby pokazywać się jak najszerszemu gronu po prostu oglądających, fanów, Koszykówki, ale i nie tylko. Po prostu nawet i przechodniom turystom, ponieważ Poznań jest łakomym gąskiem dla turystów nie tylko z Polski, ale i z krajów okolicznych. I o tym również yy, mówi yy, Piotr Przyborowski, że ta lokalizacja pozostanie bez zmian. Takie turnieje uliczne Koszykówki już kiedyś w naszym mieście miały miejsce. Później na wiele lat zniknęły i dlatego zdecydowaliśmy się po pierwsze jako Fundacja dla Uniwersytet, ale również jako Wielkopolski Związek Koszykówki przejść tę ideę i sprawić, że ten basket Powrócił do centrum miasta No i basket powrócił w zeszłym roku Powróci też teraz I prawdopodobnie nie spodziewam się Żeby basket miał po tym roku zniknąć No ale co będzie to będzie zobaczymy Natomiast my zapraszamy już powolutku Na troszkę muzyki Natomiast informujemy, że koszykówka, koszykówka się nie skończyła Będzie sprzyja Więc niech się The huh. Tak jak mówiliśmy, wracamy jeszcze z tematami koszykarskimi pozostaniemy przy dyscyplinach kobiecych, dyscyplinie kobiecej. Eee, także... Nawet tej samej. Eee, tylko zejdziemy nawet tej samej. Tak, tylko o jeden eee, szczebelek niżej. Dokładnie. Eee, koszykarki Muksu Poznań zakończyły sezon na pierwszej rundzie playoff. Dokładnie jest, jest to etap ćwierćfinału. W tym trzecim decydującym meczu przegrały w Pruszkowie z MKS-em 61-80. No i trzeba sobie przyznać, że niestety nie był to najlepszy koniec tego sezonu no, Można powiedzieć, że były takie dobre Złego początki, ponieważ Tak podsumowując cały sezon Razem z, razem opowiadając Z tym pojedynkiem No to muksiary zaczęły wyśmienicie Tam było bodajże kilka miesięcy Bez porażki Prowadzenie w tabeli pierwszej ligi I to cały czas, a nie takie przypadkowe Tylko mecz po meczu, mecz po meczu To były zdecydowane wygrane, brak problemów Bardzo duża stabilność, solidność, powtarzalność Co w ogóle było bardzo nietotowalne typowe jak na tego typu zespół, bo to jest mimo wszystko zespół szkolny, uczniowski, yy, który cechuje się tym, że średnia wieku jest tutaj bardzo niska. Yy, tam grają, no, zawodniczki przede wszystkim w wieku około juniorskim, albo juniorskim bezpośrednio, więc wiadomym jest to, że ta forma nie jest aż tak ustabilizowana, nie jest aż tak równa. Te zawodniczki nie są w stanie na tak długą metę prezentować yy, tak samo dobrej, idealnej formy. Yy, no i niestety to po, po prostu okazało się już w tej drugiej części sezonu, kiedy to być może nawet i Zmęczenie po prostu dało o sobie znać Zawodniczki z Poznania Nie zaczęły grać źle Przestały po prostu grać na tak wyśmienitym poziomie A no pierwsza liga mimo wszystko też cechuje się Bardzo wysokim poziomem Więc zaczęły spadać w tej tabeli Ale i tak bezproblemowo dostały się do fazy playoff I chwała im za to, naprawdę tutaj należą się pochwały Dla tych zawodniczek, niech rozwijają się dalej No i trafiły w tejże fazie play-off, W pierwszej części fazy off Właśnie na drużynę MKS-u Pruszków No i walczyły jak równe z równymi Najbardziej pewnie będą sobie pluć w brodę Za ten pierwszy mecz Przegrany 62 do 58 W drugim meczu u siebie Wygrały bardzo zdecydowanie 90 do 66 No i ten, to trzecie spotkanie Znów wyjazd i znów ten wyjazd okazał się pechowy Tutaj na pewno też będą sobie musiały pluć w brodę Za ten początek meczu Bo to on właściwie ustalił yy, całe, całe to spotkanie no bo już po pierwszej kwarcie było 27 do 11. Wprawdzie Marta Dymała na początku dwukrotnie trafiła do kosza rywalek, ale potem zespół z Poznania miał fatalną serię yy, straconych 11 punktów. Yy, no i Pruszkowianie, Pruszkowianki przejął inicjatywę. Też yy, był bardzo duży problem z powstrzymywaniem Wiolety Kuliak, która yy, punktowała w tym meczu fenomenalnie. Zdobyła 20, 27 punktów, miała 19 zbiórek. No i to właściwie ona poprowadziła MKS do zwycięstwa. Natomiast tak jak mówisz, to ten, ten sezon można tak spuentować, że udało się dostać jednak do playoffów, udało się y, dać, zadebiutować kilkunastolatkom, co też jest ważne dla MUX-u. Udało też się zdobyć brązowy medal w kategorii U-19 y, w Mistrzostwach Polski. Udało się awansować też do turnieju finałowego Mistrzostw Polski U-17, więc y, pod takim kątem y, jest naprawdę z czego czerpać i jest to dobry punkt wyjścia na kolejne kolejne lata i chcesz coś dodać jeszcze? No tak myślę, nawet pamiętając jeszcze początek sezonu, jak szkoleniowiec Krzysztof Dobrowolski, który też nowo zatrudniony na ten sezon został, opowiadał o tym projekcie, że dla niego będzie sukcesem rozwijanie tych zawodniczek. On wie, że tutaj prawdopodobnie będzie ta forma falować, więc tak naprawdę nikogo nie oszukał. Zawodniczki grały tak, jak on zapowiedział. Zawodniczki spisywały się tak, jak było je stać. No i po prostu życzymy kolejnych sukcesów, jeżeli chodzi o koszykówkę kobiecą, teraz możemy przenieść się do tej męskiej, czyli do NEA Basketu Poznań, o którym rozmawialiśmy już wielokrotnie w przeciągu ostatnich tygodni, że tu porażka, tam porażka, cały czas ta drużyna spadała coraz niżej, mimo zmiany trenera. Nie, nie przyszła z tym zmiana jakości gry, efekt nowej miotły nie zadziałał w tym wypadku. No, ale jak tak patrzyłem na wynik ostatniego spotkania z drużyną Miners Katowice, domowe spotkanie basketu, no to patrzę, pierwsza kwarta wygrana, druga kwarta zremisowana, trzecia kwarta wygrana, to Wygrali, prawda? Prawda? Tak by się wydawało. Nie. No proszę. Okazało się, że czwarta kwarta była decydująca. Basket przegrał u siebie 74 do 79. No i tak jak mówiłem, pierwsza, trzecia kwarta wygrana, druga zremisowana, ale w tej czwartej kwarcie był wynik uwaga, uwaga, proszę państwa, 9 do 22. No to wymowne. To jest wspaniałe w koszykówce, że jednak jedna kwarta wystarczy, żeby totalnie odwrócić wynik spotkania. Można wygrać trzy, ale trzeba być czujnym przez całość Dokładnie. spotkania. Można wspomnieć o takim jednym pozytywnym aspekcie osiemnastoletnim Mateuszu Roszczce, który zadebiutował w tym meczu, a właściwie po prostu dostał szansę w pierwszej piątce. No i pokazał się z naprawdę dobrej strony, który on napędzał ataki zespołu. To jest taki pozytywny aspekt. No, no i tyle można wspomnieć. Może oddajmy głos Tobiaszowi Dydakowi, który mówił już chyba też w kontekście, w kontekście całego tego sezonu, że zespół będzie musiał wyciągnąć i wyciągnie wnioski z serii porażek. Dużo błędów. Jak trener powiedział, to jest dla nas lekcja. Mimo, że to jest nasz końcowy mecz, to każdy wyciągnie coś z tego i na pewno kolejnych sezonów. To Będzie pokazane u wielu zawodników. Mamy nadzieję, że te słowa środkowego basketu faktycznie przeniosą się na czyny, ponieważ drużyna no już praktycznie nie była w stanie spaść niżej. Zajęli bodajże ostatnie miejsce bezpieczne, jeżeli chodzi o ligową tabelę. E, trzy drużyny poniżej pożegnały się z ligą. E, natomiast e, przydały się także i miłe słowa e, i przydadzą się one w stronę kibiców. I o nich, e, o tych właśnie kibicach mówił trener basketu Edmunds Walejko, który po prostu kibicował. Ocował im za to, że dawali tą energię oraz dopingowali drużynę. Dziękuję bardzo. Naszym kibicom, to jest naprawdę w takiej sytuacji cały czas Oni byli z nami. To ja mogę tylko powiedzieć w następnym sezonie musimy zrobić wszystko do nich i do klubu, który robi taką pracę. Edmund Walejko też e, te, takim apelem e, się wypowiedział też taki apel do zawodników, e, no, że z, muszą oni dawać siebie więcej. My musimy tutaj mówić jeden, drugi, czwarty kontuzowany. To jest szansa do każdego I jeżeli ty nie masz jaja, to przepraszam tyle. Jaja i charakter I odpowiedzialność za klub, Niektórzy e, koszykarzy To wielkie nazwiska koszykarzy No wielkie nazwiska koszykarzy Jak wiemy nie grają, gra cały zespół Gra też trener, gra taktyka e, Sezon dla basketu kończy się na 15 miejscu e, 43 punkty 11 zwycięstw, 21 porażek No z sukcesem można nazwać to, że uniknęli spadku I e, na tym Nie do końca miłym akcencie to wejście zakończymy Chyba, że masz jeszcze coś do dodania No nie, basket przynajmniej dawał trochę emocji to, to jedyny plus Dokładnie tak, co prawda raczej tych negatywnych Ale teraz przeniesiemy się Po oczywiście chwili muzyki Na zmagania motorsportowe sportowe. Co nie kończy się Ciągle mało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 No i przenosimy się teraz nieco w czasie do tyłu. Wrócimy do, do wtorku, do 14 kwietnia, kiedy to cały świat motor sportowy, ale i nie tylko motor sportowy, bo całą Polskę tak naprawdę obiegła ta informacja, że Tor Poznań został zamknięty z trybem natychmiastowym. We wtorek decyzją Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska, czyli GIOŚ, wykonaną w trybie natychmiastowym zamknięto Tor Poznań. Zbiegło się to też z utratą licencji FII czyli Międzynarodowej Federacji Samochodowej, która została utracona 10 dni wcześniej. Na szczęście po szybkiej i zdecydowanej reakcji środowisk dziennikarskich, społecznych, politycznych i po prostu wielu również oburzonych czy zainteresowanych ludzi, więc jak widać było to, było to poruszenie po prostu ponad podziałami, udało się skutki tej decyzji zmienić. W środę oficjalnie Gioś podał, że Tor Poznań złożył odwołanie od decyzji razem ze wstrzymaniem wykonania poprzedniej decyzji I tor do czasu otrzymania e, decyzji o odwołaniu będzie funkcjonował tak jak wcześniej. E, wcześniej także przed utratą tej licencji FIA e, Poznań posiadał licencję Grade 3, e, czyli trzeci poziom e, tej licencji, która pozwala na rozgrywanie zawodów rangi mistrzostw świata słabszymi bolidami jednomiejscowymi, czy samochodami GT3 na przykład. I o wadze toru z perspektywy imprez międzynarodowych, właśnie też z perspektywy chociażby takiej licencji, opowiadał.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 I tu warto przypomnieć, że do tej pory Tor Poznań obejmował, yy, był objęty limitami hałasu do 50 decybeli, które zdaniem Giosiu nie były spełniane. Yy, Tomasz Matusiak, rzecznik prasowy Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, zauważa jednak, że normy nie są ustalane przez Gioś, a przez miasto, dokładniej przez prezydenta miasta. Kluczowe znaczenie ma decyzja prezydenta miasta Poznania, która jasno określa dopuszczalne poziomy hałasu dla Toru Poznań. Tutaj trzeba podkreślić, że, to, że inspekcja ochrony środowiska nie ustala tych norm. To są normy ustalane przez prezydenta miasta. Naszą rolą jest wyłącznie weryfikowanie, czy one są przestrzegane i na tej podstawie wydajemy decyzję. Bardzo dobrą rolę, tak jak już wspominałem wcześniej, odgrywali także i dziennikarze ze środowiska motorsportowego. Tutaj perfekcyjnie po prostu informacje zebrał do, do takiej naprawdę całkiem małej pigułki. Jeden z, z bardziej znanych dziennikarzy motorsportowych, ja się Kolejniczak i też jego źródłami się tutaj będę sugerował. Z tym, co udało zebrać się jemu na konferencji, wiceminister sportu Piotr Borys wyszedł ze stanowiskiem, że tor te normy spełnia, o których wcześniej mówiliśmy, więc jest to przeciwstawna opinia do tego stanowiska wygłoszonego przez Tomasza Matusiaka. Problem w tym, że nawet we wtorek, kiedy tor pozostał oficjalnie zamknięty, według informacji pozyskanych przez jednego z dziennikarzy z oficjalnej strony inspektoratu w okolicy i tak przekraczane były normy hałasu, mimo tego, że to nie tor hałasował. Minister Borys na posiedzeniu, na którym ministrowie odpowiedni do tego problemu podnieśli kwestię toru, zwrócił uwagę, że jeśli decyzja administracyjna na poziomie gminy nie przyniosą rozwiązania, a widzą z perspektywy rządu, że jest to w tej kwestii wyraźna niechęć gminy Tarnowo-Podgórne do dialogu w tym temacie. W związku z czym państwo jest gotowe podjąć decyzję na poziomie rządowym o dyskusji o specustawie, która normowałaby sytuację torów tego typu w Polsce. O konieczności zmiany prawa generalnie w zakresie aren sportowych przekonuje także Bartosz Bieliński, prezes Automobil Klubu Wielkopolskiego. Dzisiaj jest tor Poznań, a jutro może być to stadion na przykład na Golęcinie, stadion Lecha może też być zamknięty, bo ludziom będzie przeszkadzał hałas, dlatego też sugerujemy i, i wspólnie z Ministerstwem i z Miastem Poznań chcemy doprowadzić do tego, żeby jednak ta legislacja, te przepisy pojawiły się w kraju. Wiceprezes Polskiego Związku Motorowego Arkadiusz Sonsara zwraca również uwagę na to, że choć nie są to potwierdzone informacje a zwykłe przypuszczenia z jego strony, e, największym kłopotem w dialogu obu stron pro oraz przeciw-torowi jest prawdopodobnie jeden z lokalnych działaczy czy radnych, któremu bardzo zależy, by tor nie funkcjonował. Aczkolwiek powtarzam, że powyższe zdanie jest tylko przypuszczeniem. E, tu warto też przypomnieć, że w związku z przekraczalnymi normami hałasu rykoszetem e, oberwał kolokwialnie mówiąc również port lotniczy Ławica, który będzie zmuszony wprowadzić ciszę nocną z zakazem wykonywania lotów między pierwszą a piątą. O tym wspominał również Wojciech Jankowiak, mieszkający niedaleko torów w Poznaniu, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. To jest analogiczna sytuacja jak lotnisko. lotnisko powstało w 1913 roku, a w roku 2020 nagle budzą się sąsiedzi okoliczni i żądają odszkodowań. Dla podsumowania warto zaznaczyć, że temat jest niezwykle skomplikowany z uwagi na dwie przeciwstawne sobie grupy interesu. Z jednej strony są to mieszkańcy wspierani przez lokalne władze, z drugiej strony Pasjonaci sportu, działacze Polskiego Związku Motorowego Oraz Automobil Klubu Wielkopolskiego Oraz wielu innych prywatnych inicjatyw Które yy, to, tor, yy, ten tor użytkują Pamiętajmy o tym, że nie odbywają się tam tylko wyścigi Ale również bardzo wiele imprez sportowych i około sportowych Teraz miała odbyć się chociażby jedna z imprez kolarskich yy, Wcześniej odbywała się impreza motocyklowa Ale nie motocykli wyścigowych Tylko po prostu rozpoczęcie sezonu yy, Na przykład także odbywają się tam yy, zajęcia z doskonaleństwa Doskonalenia techniki jazdy, przez organizowane przez szkoły doskonalenia techniki jazdy. Na chwilę obecną wydaje się, że larum podniesione po decyzji o zamknięciu toru wywołało na tyle dużą aferę, nie tylko w Poznaniu, ale i w całej Polsce, że aktualnie wszystkie siły i środowiska starają się wypracować wspólne rozwiązania, które zadowolą obie strony. O czym wspominał pośrednio również w wypowiedzi Zbigniew Czerwiński, radny miasta Poznania, z, wybrany z list PiS. Do informacji kolegów, którzy się tą stroną zajmowali, tam były pewne wnioski dotyczące dodatkowych ekranów czy podniesienia wału. A więc jeżeli teraz wszyscy się zgodzili, żeby utrzymać tor Poznań, no to mam nadzieję, że znajdą się pieniądze, żeby zwiększyć środki i żeby tor mógł funkcjonować, a z drugiej strony, żeby uciążliwość dla mieszkańców była jak najniższa. Pięknie to, Szymonie, przedstawiłeś. No, ja z mojej strony mogę dodać tyle, że no, warto trzymać kciuki, żeby ten tor nie został jednak zamknięty, no bo to dużo straciłoby nie tylko Poznań nie tylko Polska, ale też no, cała to... Polska, Polska to jest jedyny taki tor w kraju na, na, na zamknięciu tego toru natomiast przejdźmy do innego tematu, który jest poniekąd związany, ale to tylko dokładnie. ze względu też na sporty, <głos> <głos> dokładnie Żużel dokładnie odbyły się eliminacje indywidualnych mistrzostw świata w których brali żużlowcy PSG-u Poznań do finału, który odbędzie się 1 maja awansował Antoni Mencel. w zawodach brali też udział Bartosz Smektała oraz Kacure Pludra. Warto wspomnieć, że te eliminacje odbywały się w czterech różnych Miastach, to były cztery różne turnieje, y, które odbywały się tego samego dnia. No i Mencel startował w eliminacjach w Częstochowie, był drugi, wygrał trzy z pięciu biegów, imponował skutecznością, nie zawsze był najszybszy, ale też potrafił y, po prostu dowozić swoje i unikał błędów, co jest y, kluczowe w takich turniejach i w ogóle w takich y, rywalizacjach. Y, nieoczekiwanie słabo jednak spisał się Smektała, który też rywalizował w Częstochowie, y, a był jednym z faworytów. Do awansu ostatecznie skończył jako siódmy, ale w pewnym momencie znajdował się yy, jeszcze niżej w drugiej połowie klasyfikacji. Natomiast warto Wspomnieć, że Częstochowie w Częstochowie Swój pokaz siły zaprezentował Szymon Woźniak Z Polonii Bydgoszcz i to ważne, no bo Z Polonią Bydgoszcz PSZ już niedługo zagra Natomiast przejdźmy jeszcze do Pludry, który Startował z kolei w Gnieźnie, on wygrał Jeden bieg, no ale skończył dziewiąty Co prawda liczył się o awans bardzo długo Bo na cztery wyścigi Przed końcem nadal był w grze No i w ostatnim biegu dopiero dał się wyprzedzić Dwójce zawodników, Maciejowi Janowicowi. Oraz Oskarowi Pfeifferowi. No i przez to jego 8 punktów w całym, ty, całym tym wyścigu i w całym turnieju nie wystarczyło. No i przejdźmy do tego, że właśnie PS Poznań w najbliższą niedzielę za, będzie rywalizować w Bydgoszczy na torze, gdzie zmierzy się z polonią <śmiech> miejscową. No i mamy skład, podane składy, które jeszcze szybko przedstawmy: Dimitri Berge, Bartosz Smektała, Nils Christian Iversen, on jest kontuzjowany, więc będzie to te tutaj e, zastępstwo zawodnika stosowane Kacper Pludra, Ryan Douglas, Antoni Mencel i Kamil Witkowski, więc e, Antoni Mencel będzie musiał się e, na wyżyny, pokazać to, co pokazał w Częstochowie, żeby e, że miał jakiekolwiek szanse wygrać z Polonią, no bo jednak Polonia rywalizuje w tym sezonie o zwycięstwo. Jest jeden no faworytów. jednak murowany faworyt. Tak jest. No i na tym skończymy te tematy motorsportowe. Tymczasem troszkę muzyki. Chciałbym mieć z sobą pieska I wyjechać z sobą gdzieś tam Gdzie nie ma żadnych mieszkań I od bloków oszczanych bram Tam gdzie cały wszechświat Nad głową wisi nam Stań mnie. O emocjach przechodzimy, a raczej tematach, przechodzimy do siatkówki. Siatkówki, która w Poznaniu, co prawda, e, ostoje straciła dość niedawno w postaci energetycznych, Energetyka Poznań. Które, który w sezonie spadł z pierwszej ligi. Ale no co stoi na przeszkodzie, żeby to zmienić? Dokładnie. No bo powstaje nowy projekt sportowy, który ma ambicje wypełnić tą lukę w na siatkarskiej mapie Polski, Fort UM Poznań. Już od następnego sezonu 2026-2027 rozpocznie rywalizację w pierwszej lidze. Jednocześnie chce zbudować kompleksowy system szkolenia od najmłodszych kategorii po poziom seniorski, więc chce bardzo opierać się na rozwoju własnych zawodników, wychowanków, zawodników z Poznania. Ale zacznijmy może od tego, na jakiej zasadzie ten zespół będzie występował. Wypowiedział się na ten temat Bartosz Witkowski, czyli prezes zarządu Fortu UAM Poznań. No i właśnie tak, posłuchajmy go. Zespół pojawi się na zasadzie użyczenia licencji z Astry Nowej Sól, która ze względów ekonomicznych nie wystąpi w takiej formie, jak do tej pory występowała. My z tej możliwości skorzystaliśmy. Astra wpisuje się jakby w koncept szeroki, naszych działań w Forcie Poznań. No i niestety niemoc jednych finansowa To szansa do skorzystania Drugich Na szczęście to nie jest żadna bezczelna, brutalna Kradzież, tylko współpraca I to nawet loka lokalna współpraca Ponieważ nowa sól nie jest Wcale tak daleko Mamy nadzieję, że ten projekt Będzie się rozwijał dalej Na znamionach Takiej przyjacielskiej, bratniej Współpracy, no i że będzie przekuwany Na kolejne kroki A kolejnymi krokami będzie szansa na wspieranie młodzieży, na rozwijanie młodzieży I także na rozwijanie klubów Które są tutaj mniejsze lokalnie Jak chociażby I UKS 1 Poznań Tarnowia Volleyball Tarnowo-Podgórne Czy Progres Września, które Chcą współpracować Z drużyną Fortu UAM Poznań I razem budować silny Regionalny ekosystem siatkarski Mając całe swoje zaplecze I treningowe, i juniorskie I po prostu Możliwe do budowania coraz, coraz to silniejszej kadry, nie tylko podstawowej szóstki, ale także i całej tej dwunastki, trzynastki i o tym również opowiadał Bartosz Witkowski. Mamy 85% składu w tej chwili już przygotowanego. Zostają pojedyncze osoby na pojedynczych pozycjach. Mamy sztab szkoleniowy, bardzo doświadczony, trener Grabda z dużym doświadczeniem również w reprezentacjach młodzieżowych na poziomie kadrowym. Co jest dla nas ważne, bo tak jak powiedziałem, od pierwszego roku chcemy też pokazać tą otwartość na możliwość kontynuacji kariery zawodników pochodzących z Wielkopolski. W składzie znajdą się zawodnicy, którzy w tym roku kończą SMS spałę i są zawodnikami kadrowymi. Oni również będą występowali tutaj na miejscu u siebie w domu w Poznaniu. Można powiedzieć, że wsparcie ten projekt otrzymał od e, miasta Poznania. E, na ten temat wypowiadał się podczas konferencji prasowej zastępca prezydenta Poznania Marcin Gołek. E, użył takich słów, że e, ten projekt otrzymał kredyt zaufania. E, no i wsparcie właśnie ma pochodzić z tej strony. Wsparcie też pochodzić z tego, że klub ma być silnie powiązany z Uniwersytetem Adama Mickiewicza. Nie dość, że drużyna będzie rozgrywać, grać pod szyldem um u no bo właśnie ten, ten UM tutaj w nazwie się znajduje, to jeszcze mecze będą rozgrywane na hali UM w Manamorasku. No a zawodnicy mają też możliwość uzyskać możliwość łączenia kariery sportowej z edukacją akademicką. Natomiast jeszcze zostawmy przy temacie final, i posłuchajmy, co ma do powiedzenia Witkowski. Mamy zapewnioną większość budżetu. Nie mamy ostatecznej decyzji odnośnie sponsora titularnego. Wiemy, że na pewno w nazwie klubu pojawia się UAM. Natomiast z komercyjnych sponsorów trwają jeszcze negocjacje. To są drobne rzeczy do ustalenia, natomiast z punktu widzenia budowania zespołu to jest moment, w którym większość zespołów już jest zapięta. Musieliśmy sobie określić widełki, które będą bezpieczne dla nas. W związku z tym na tym poziomie jestem spokojny o finansowanie na następny sezon. Finansowanie to rzecz ważna, ale ważne są też kibice I tak jak mówiłeś o tym morasku, to sobie pomyślałem, o matko, ale ja współczuję tym kibicom, żeby jechać na tą zagajnikową. No, e, dla tych, którzy nie są z Poznania, no to, to są takie antypody Poznania, można powiedzieć, więc żeby tam dotrzeć, szczególnie teraz e, przy jeszcze problemach remontowych, to, to trochę może trwać. No, troszkę może, ale przynajmniej e, no jest to baza też Wiary Lecha, jest to baza akademicze, KZS UAM e, także przynajmniej zagajnik będzie obfitowała w różne sporty. Przejdźmy może do zawodników, właściwie tej kadry, która w forcie będzie występować, no bo powiedzmy, że jest to zawsze jakaś niewiadoma, jak powstaje nowy projekt, nie wiadomo jak on się utrzyma, jak on będzie funkcjonować. Wszystko może pięknie brzmieć, natomiast tą kadrę udaje się zbierać. Niektórzy może wchodzą na taki nieznajomy grunt, natomiast jak się do niego przekonują, no i posłuchajmy, co przekonało trenera Mateusza Grabdę go klubu już w następnych nadchodzących rozgrywkach, którego do tego projektu przekonały dwie rzeczy. Rozmowa z prezesem, który jest bardzo zdeterminowany, który wie czego chce i wie jakimi ścieżkami podążać w drodze ku zbudowaniu czegoś fajnego w Poznaniu. Bardzo się cieszę również z powrotu do tego, że wracam do męskiej siatkówki. Witkowski w jednym z dźwięków wspominał, że, e, jednej z swoich wypowiedzi wspominał, że e, Mateusz Grabda ma doświadczenie trenerskie na poziomie reprezent reprezentacyjnym, no bo e, był trenerem młodzieżowych zespołów kobiecych. E, oprócz tego wypowiedział się na temat innych swoich e, do, doświadczeń. To Mateusz Grabda. Pracowałem w Siedcach, to też jest pierwsza liga mężczyzn, więc 4 lata tam spędziłem, po czym trafiłem do kobiet, więc, że tak powiem, poznałem tej siatkówki już chyba z każdej strony, zarówno i pracy z młodzieżą i pracy z seniorami i pracy tak naprawdę teraz mojej trzechletniej z kobietami. No i dowiedzieliśmy się, co przyszły trener W zasadzie już obecny, ale trenujący zespół Do przyszłych rozgrywek ma na myśli Ma w głowie jakie ma plany To teraz trochę posłuchamy o zawodnikach Tak, Oskar Laskowski jest jednym z tych graczy Których mogliśmy poznać podczas konferencji prasowej Właściwie było dwóch zawodników, których poznaliśmy Jest on, co ciekawe A zresztą nie będę zdradzać, bo o całej swojej ścieżce Zresztą on sam mówił, a doszło do tego w ten sposób, że najpierw wspomniał o tym, że już miał okazję występować przy, na obiekcie przy Zagajnikowej. Zdarzało mi się tam grać, ponieważ grałem w akademickiej widze to tutaj w Poznaniu, także hala jest naprawdę śliczna i nie mogę się doczekać tej, tej gry na tym pięknym obiekcie, jak i w tym mieście. Spędziłem tutaj 5 lat w Poznaniu. Ogólnie jestem też Wielkopolaninem, pochodzę z okolic Konina, także jak pojawiła się oferta faktycznie tutaj z Wielkopolski i to dodatkowo jeszcze z Poznania, dużo się nie zastanawiałem. Nie mogę się doczekać i mam nadzieję, że będziemy jak najwięcej Wygrywać albo wszystko wygrywać. No, także takie bardzo pozytywne zakończenie, yy, wiadomo. Yy w Poznaniu też mają nadzieję, że zespół będzie szybko e, osiągał jak najlepsze wyniki. No i też e, Laskowski jest takim e, troszkę symbolem tego jaki ten jest. spoiwo. Tak, spoiwo e, wychował się w Poznaniu, wrócił do tego Poznania, e, także tacy zawodnicy na pewno będą chcieli. No i tutaj postawmy kropkę, będziemy oczywiście obserwować jak ten Fort Poznań się Fort UM Poznań to, to trzeba zaznaczyć, będzie się rozwijać. Ale tak. tymczasem proszę, kropkę, kropkę postawimy pod względem siatkówki oczywiście, bo przecinek, jeżeli chodzi o sportowe emocje, bo przed nami jeszcze jedno wejście z informacjami biegowo-piłkarskimi. Wielkowa audycja zbliża się do końca, ale w niedzielę emocje wystartują o dziewiątej, bowiem wtedy ruszy osiemnasty Poznań Półmaraton. W tegorocznej edycji wystartuje czternaście pół tysiąca biegaczy. To jest już rekord w historii imprezy. Nigdy nie było tak wysokiego wyniku, ale rekord ten mógł być przebity jeszcze bardziej i o tym wypowie się Łukasz Miadziałko, czyli dyrektor osiemnastego Poznań Półmaratonu. My dość odpowiedzialnie, mimo że wiemy, że możliwość zapisania byśmy otworzyli pewni zawodnicy, by się zapisywali, ale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 Będzie też trochę zmian w tym półmaratonie, no bo jedną ze zmian będzie to, że on cały ten półmaraton wystartuje o godzinie i inna też będzie trasa biegu. O tym ma działko. W Poznaniu w części wschodniej są prowadzone duże prace remontowe. Byłoby nas strony bardzo dużą nieodpowiedzialnością zorganizowanie tam biegu. Sporo się miasto, stąd szukaliśmy jakichś nowych rozwiązań i stąd idziemy w zachodnią część sprawdzoną, tam gdzie biegają maratończycy złośliwi by powiedzieli, gdzie w Poznaniu nie ma prac remontowych, ale najważniejsze, że udało się jakoś ten półmaraton kolokwialnie mówiąc, wcisnąć. Bardzo mocno ściśnięta jest także stawka pod względem elity. Mamy bardzo dużo utalentowanych i utytułowanych zawodników pod względem elity mężczyzn, która jest bardzo szeroka. Chociażby rekord trasy z 2021 roku w Poznaniu to 59 minut 32 sekundy. No, a mamy dwóch zawodników jednego Kenijczyka Petera Tui Toeka oraz Etiopczyka Tesfahuna Akalnewa, którzy mają swoje rekordy życiowe niższe od rekordu trasy oraz jest jeszcze cała szeroka czołówka, która jest bardzo bliska tego rekordu trasy. No i o tym również mówił Łukasz Miedziółko, że ta elita jest bardzo mocna. Dwóch panów z rekordami lepszymi od rekordu naszej trasy. Wielu debiutantów, którzy mają bardzo, bardzo dobre wyniki na 10 km, które jeśli się przełożą matematycznie powinny i walczyć o poprawienie tych rekordów. Wśród stawki kobiet też będzie całkiem sporo ciekawych nazwisk. Jedno się wybija, no bo będzie to zwyciężczyni, zwyciężczyni, zwyciężczyni maratonów w Tokio w 2020 roku i w Pradze w 2019 roku, czy medalistka prestiżowych maratonów w Nowym Jorku i Bostonie. No i posłuchajmy um, Łukasza jadziałko kogo ma na myśli. Izrael kanańskiego pochodzenia Joan sepp Seppletter, która wygrywała m.in. maraton w Tokio, była na podium maratonu, tak słynnego jak Nowy Jork czy Londyn. Jej rekord to 2 godziny 17 minut. No i ku pobiciu kolejnych rekordów będzie sprzyjała także ta godzina, o której już mówiliśmy, ponieważ start będzie przesunięty o godzinę z 10 na 9, a to dlatego, że po prostu tych zawodników jest dużo, a Cień ma to do siebie, że czasami bywa już gorąco i tym mniej e, utalentowanym zawodnikom po prostu e, mocno pracujące słońce sprawia e, kłopoty i o tym także wypowiadał się e, prezes Miodziołko. Zeszłoroczna pogoda była bardzo niekorzystna do biegania. Wysoka temperatura, mieliśmy wiele trudnych też interwencji medycznych. Bardzo racjonalnie podchodzimy do tego, startujmy wcześniej więc półmaraton powoli się zbliża. Eee, w niedzielę można oczekiwać pewnych problemów komunikacyjnych ze względu no standardowo na... Standardowo. Tam bodajże 12 linii tramwajowych zmieni swoje trasy, a yy, trasę na awans yy, chyba trochę tak jakby też chciała zmienić Warta Poznań, ponieważ zremisowała ostatnie spotkanie jeden do jednego ze Śląskiem Wrocław, z rezerwami Śląska Wrocław. I co tam się działo w tym meczu? Można powiedzieć, że to jest taka Warta Remis. Jeszcze trochę wtrącę, bo w tej rundzie sporo tych remisów się zbiera, ale to lepsze niż porażki. Co się działo w tym meczu? No to był mecz dwóch połów, bo właściwie ta pierwsza e, kiepska była zdominowana przez e, rezerwy Śląska-Wrocław, natomiast po przerwie no to Warta Poznań e, grała lepiej. E, no i, i co? No po prostu gospodarze byli nieobecni do przerwy. Tyle można powiedzieć. Dokładnie. Wypowiadał się także również obrońca Warty, Katper-Lepczyński o tym, że ten remis tak naprawdę ich nie urządza jest naszą pozycję w tabeli na to, jakie mamy aspiracje i, i jakie cele, no to ten remis dzisiaj trochę jest na mnie po drodze. Po pierwszej naszej słabej połowie myślę, że wejście w drugą połowę jest optymistyczne. Kasper Lepczyński wypowiedział się też na temat y, ta, o tym, czego zabrakło, aby wygrać. Myślę, że trochę więcej spokoju na piłce w trzeciej tercji w polu karnym, może ostatnie podanie i też no, w samym wykończeniu. Chłodna głowa i, i tego to zabrakło trochę. Szkoleniowiec Zielonych, Maciej Tokarczyk z kolei pokusił się o podsumowanie całego spotkania. Myślę, że z perspektywy meczu oczywiście szanujemy ten punkt. Czujemy troszkę niedosyt. Oba zespoły mogły przechylić szale na swoją korzyść. Natomiast dla mnie najważniejsze jest to, w jaki sposób zareagował mój zespół po przerwie, bo to była zupełnie inna warta niż w pierwszej połowie, za to muszę zdecydowanie pochwalić. To Karczyk podał też czynniki, przez które Warta była lepsza w drugiej połowie Również taka jakość z piłką Ilość wejść polekarnych, Ilość pojedynków wygranych Determinacja, poświęcenie Taka energia, to wszystko miało na to wpływ I, i myślę, że te skoki pressingowe To jest jeden, jeden z powodów Dla których wróciliśmy do tego meczu I potrafiliśmy odwrócić tą kartę No i ten nasz sportowy piątek Dobiega już powoli końca Choć emocji w ten weekend nie brakuje Warto śledzić bardzo y, liczne Wydarzenia, które w ten weekend będą się działy Związane z poznańskimi drużynami Z wyjazdowym meczem Lecha Poznanie w Szczecinie Z Pogonią na czele My za to już dziękujemy za dzisiaj, za realizację